Jest szósta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Z Księżyca na Ziemię astronauci misji Artemis w nocy wylądowali bezpiecznie na Pacyfiku. Pierwszy raz ludzie tak daleko znaleźli się od Ziemi. Rozpoczęła się odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, mówi minister sprawiedliwości, ale spór wokół tej instytucji cały czas trwa. Rozmowy pokojowe między USA i Izraelem a Iranem w Pakistanie w cieniu bombardowań Izraela w Libanie. Cieśnina Ormus zamknięta. Historyczna misja dobiegła końca. Czteroosobowa załoga statku Orion wodowała w nocy kilka minut po drugiej czasu polskiego u wybrzeży Pacyfiku. Trwająca 10 dni podróż wokół Księżyca zaprowadziła astronautów dalej od Ziemi niż kogokolwiek innego w historii ludzkości.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 Rozpoczęła się odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, mówi minister sprawiedliwości w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Waldemar Żurek krytycznie odniósł się przy tym do działań prezydenta i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie czworga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów a Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do pracy. Zgodził się na to jedynie w przypadku dwojga, od których ślubowanie odebrał wcześniej prezydent. Waldemar Żurek powiedział, że decyzja Bogdana Święczkowskiego jest dla niego niezrozumiała. Teraz słyszymy, że pełniąc obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry mówi, że musi skonsultować z prezydentem, czy ma tych sędziów dopuścić do pracy, kogo dopuścić, jak dopuścić. No moi drodzy. Ktoś w Trybunale będzie pytał innego polityka, nawet ważnego, czy sędziowie mają rozpocząć swoją pracę. Kolejny absurd. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego po wcześniejszym złożeniu ślubowania w Sejmie przyjechali wczoraj do siedziby instytucji, by podjąć się swoich obowiązków. Poseł PiSu Karol Karski ocenił w Polskim Radiu 24, że ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu było nieważne i powinno się odbyć przed prezydentem. Dlatego prezes Trybunału ma rację nie dopuszczając do pracy czworga sędziów. Widzieliśmy surrealistyczną scenę. Wychodzili niewypoważni ludzie i co chwilę mówili wobec pana prezydenta składam ślubowanie, a pana prezydenta nie było na sali. Kancelaria prezydenta informuje, że sprawa czworga sędziów jest analizowana i nie oznacza odmowy odebrania od nich ślubowania. Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki, zapowiedział, że prezydent zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego tego, przed kim sędziowie powinni składać ślubowanie. To są aktualności. Jedynki. Za litr dziewięćdziesiąt piątki kierowcy zapłacą 6 ,14 zł 14 groszy. Za litr oleju napędowego 7 zł i 68 groszy to ceny za paliwo obowiązujące w weekend. Ceny paliw na świecie poszły w górę po rozpoczęciu konfliktu na Bliskim Wschodzie, czego świadomi są kierowcy?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 Mają przynieść oczekiwany skutek pokój. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spodziewa się, że amerykańsko-irańskie rozmowy w Islamabadzie będą pozytywne. Jay Devens mówił o tym tuż przed odlotem z Waszyngtonu do Pakistanu, gdzie rano mają się rozpocząć rozmowy pokojowe między Iranem, Izraelem i USA. Czekamy na negocjacje. Myślę, że będą pozytywne. Zobaczymy, czy Irańczycy są chętni negocjować w dobrej wierze i wtedy oczywiście wyciągniemy z otwartą dłoń. Jeśli jednak będą chcieli uprawiać się gierki, przekonają się, że zespół negocjacyjny nie jest już tak otwarty na sugestie. Spróbujemy jednak mieć pozytywne negocjacje. Prezydent Trump dał nam całkiem jasne wytyczne. Zobaczymy. Wiceprezydent J. D. Vance przewodzi amerykańskiej delegacji w rozmowach pokojowych USA i Izraela, a Iranem w Pakistanie.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 Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Polska piłka nożna pogrążona w żałobie po niespodziewanej śmierci Jacka Magiery. Były zawodnik, trenera ostatnio asystent selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana Zasłab. Wczoraj w trakcie porannego treningu zmarł w szpitalu we Wrocławiu. W trakcie kariery sportowej grał między innymi w Rakowie Częstochowa i Legii Warszawa. Z tą ostatnią zdobył dwa mistrzostwa, jeden puchar i superpuchar Polski. Jako trener z Legią sięgnął po mistrzostwo, a ze Śląskiem Wrocław po mistrzostwo kraju miał 49 lat. Wszystkie mecze 28. kolejki Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy. Wczoraj rozegrano dwa spotkania. W Płocku Wisła pokonała Lechę Gdański jeden do 0, mówi obrońca gospodarzy Nemania Miłskowicz. Lechia Gdańsk jest bardzo trudny przeciwnik. Ja uważam jeden z mocniejszych w tej lidze, bo mają bardzo mocną ofensywę i widzieliśmy, że nas czeka ciężki mecz i myślę, że było widać na boisku, że się przygotowaliśmy naprawdę bardzo dobrze, bardzo, z bardzo dużą determinacją i uważam, że to jest ta Wisła, która w pierwszej rundzie zaskakiwała wszystkich tak powinno, powinno to wyglądać i to jest to, to jest to, co nas cieszy. W Kielcach korona zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Polskie tenisistki przegrywają w Gliwicach z Ukrainą 0-2 w meczu cyklu Billie Jean King Cup. Magdalinetu legła Marcie Kostiuk 4 6, 0, 6 a Katarzyna Kawa przegrała z Eliną Switoliną 2 6 1 6. Dziś dokończenie rywalizacji. Stawką jest awans do finałowego turnieju. Siatkarze plażowi Michał Bryli, Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour rangi Elite 16 w Saquaremie w Brazylii. Polacy w jednej 8 finału pokonali Szwajcarów Marco Kratigera i Leo Dillera 2-0. W fazie grupowej polska para wygrała wszystkie trzy spotkania i awansowała bezpośrednio do jednej 8 finału. O półfinał Bryli Łosiak zagrają z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andresem Molem i Christianem Suriumem. Ponownie o sporcie już za godzinę.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 Klimat. Złą jakość powietrza mamy w Grudziądzu, Otwocku, Kaliszu, Radomsku, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Dostateczną w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Mosinie. W południowej Polsce jakość powietrza jest umiarkowana, w północnej dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 4% energii elektrycznej. JEDYNKA Polskie Radio Reklama Josera. We care, you grow.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 Autopromocja. Radio.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 I wstajemy, drodzy Państwo, wstajemy! Tu wasze ulubione radio. To ja, to Tak gramy i budzimy Państwa już od prawie stu lat, bo tak się składa, że dziś w Ogólnopolski Dzień Radia zaczynamy też urodzinowy tydzień programu Pierwszego Polskiego Radia, bo dokładnie w następną sobotę stuknie nam okrągła setka rozpoczynamy taką wielką podróż. Jedynka rusza w Polskę. Bez Państwa nazby nie było, a będziemy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To będzie audycja z Kasprowego Wierchu. A ja z okazji urodzin zapraszam Państwa na morze. Znają Państwo te głosy doskonale i przez cały tydzień będzie się można spotkać z ich właścicielami. Jak Państwo słyszeli, przez cały tydzień jedynka od morza do Tatr i u nas dziś będzie zaproszenie na te wyjątkowe audycje. Wiem też, że Państwo w przeciwieństwie do usłyszanej przed chwilą Ani Karwan, która słucha radia co tydzień Są z nami codziennie i wielu z Was nie wyobraża sobie inaczej zacząć każdy swój dzień Bo w końcu radio to tu zaczyna się Twój dzień Pod takim hasłem dziś świętujemy Polski Dzień Radia I każdy wie, że radio to codzienny towarzysz Ale ja w Dniu Radia zapytam przekornie A czy wyobrażają sobie Państwo dzień bez radia? Czy to byłby koszmar, dramat, a może jakaś tragikomedia? Przyanalizujmy może wszystkie możliwe scenariusze, żeby one nigdy się nie ziściły. 22 139 22 02 można dzwonić. Proszę też pisać na Facebooku, ale dziś wyjątkowo czekam też na smsy pod 71 151 w tej sprawie właśnie, bo za najciekawsze, najfajniejsze smsy będę miał dla Państwa niespodzianki, ale o tym więcej za chwilę. Niespodzianką będzie dziś o poranku też wizyta za kulisami radia. Gotowy serwis? Już złożony, jeszcze tylko prognoza pogody do doszlifowania i możemy iść do studia. Tu są nasze mikrofony, które są na miejscu. Mamy też linie telefoniczne. To, jest to takie ciekawe miejsce, o którym się mówi, że jest sercem radia. I wbrew pozorom to nie jest studio. Do tego serca zabierzemy Państwa po siódmej. Na miejscach także Henryk, wydawca, Miłosz, realizator, a mnie bardzo miło dzisiaj powiedzieć Państwu dzień dobry. Patryk Michalski, bo to program Pierwszy Polskiego Radia. Tutaj zaczyna się Wasz dzień. No to co, jak Dzień Radia, to pewnie też jakieś życzenia, wspomnienia, przemyślenia się pojawią, prawda? 22 139 22 02. Zapraszam do dziewiątej. I taka odświeżona wersja jej wielkiego przeboju I'm Alive. W tym roku artystka wraca na scenę po długiej przerwie. Zagra kilka koncertów w Paryżu. Podobno chętnych na bilety zarejestrowało się 9 milionów osób. No to szczęściarzami na pewno będą ci, którzy je wylosują. A my też jesteśmy live od samego rana i od 100 lat. Radio tu zaczyna się Twój dzień pod takim hasłem świętujemy dzisiaj Ogólnopolski Dzień Radia. A gdyby nagle, drodzy Państwo, ni stąd, ni zowąd trzeba było spędzić cały jeden dzień bez radia? Wiem, brzmi to strasznie, ale może ktoś ma za sobą taką przerażającą historię. A może w najgorszych snach przyśniła się Państwu kiedyś taka sytuacja? No to proszę puścić wodze fantazji i opisać, jaki byłby dzień bez radia. To wszystko po to, żebyśmy po prostu w porę się zabezpieczyli i nigdy nie dopuścili Takiego scenariusza do realizacji. A za te najbardziej przerażające, albo wręcz przeciwnie, najzabawniejsze historie, wręczę Państwu dzisiaj. Upominki od radiowej Jedynki. Mam kilka zestawów takich prezentów niespodzianek. Kto ma na nie ochotę, to proszę pisać pod 71 151. Koszt jednego SMS-a to złotówka i 23 grosze z wliczonym już watem. No i proszę w wiadomości, może dopisać też swoje imię i nazwisko. Myślę, że w każdej godzinie przeanalizujemy taki Jeden scenariusz i wręczę jeden taki zestaw. No bo w końcu jak święto, no to muszą być prezenty. A dzisiaj właśnie Dzień Radia, czyli święto i nasze, ale przede wszystkim także państwa, naszych słuchaczy. 21 minut po szóstej kartkujemy radiowy kalendarz. 11 kwietnia, kalendarz jedynki. Tak sobie myślałem, jak to można immunizować przeciwko polio i przypomniałem sobie, zresztą ja miałem różne rozmowy z Tylerem, twórcą szczepionki przeciw żółtej febrze, dlaczego nie można byłoby zastosować zarazka żywego, osłabionego? W 2013 roku zmarł Hilary Koprowski, lekarz, biolog, wirusolog, immunolog, twórca pierwszej na świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio. Nieczytany i słabo wydawany, na całą rodzinę próbował zarabiać. Zarabiał pracą nauczycielską, copywritingiem, próbował być dealerem samochodowym, próbował się zaczepić w dziennikarstwie i gorzkniał. Kiedy przyszedł sukces, to był już dość mocno zgorzkniał. W 2007 roku zmarł Kurt Vonnegut, amerykański pisarz i publicysta. Żadna stacja nie chciała relacjonować startu tej misji: 6, 5. W 1970 roku rozpoczęła się załogowa misja księżycowa Apollo 13. W wyniku eksplozji zbiornika z ciekłym tlenem, lot zamienił się w walkę o życie. Załoga powróciła na ziemię 17 kwietnia. Uwaga pasażerowie! Uwaga pasażerowie! W imieniu polskich linii oceanicznych serdecznie witamy wszystkich pasażerów przybywających na statku Batory do Gdyni. W 1969 roku w swój pierwszy rejs transoceaniczny wypłynął statek Stefan Batory. Przyjaciel mojego brata przyniósł gazetę do nas z tym nazwiskiem. Mama była w pracy i przyszła taka zadowolona i babcia mówi tylko nie mówcie mamie o tej gazecie. A ja już wiedziałam i nie mogłam z niej, że mama się tak śmieje. Dobiegłam i mówię, mamo, czego ty się tak cieszysz, jak tata nie żyje? I mama wtedy dostała pierwszego ataku serca. Rok 1943. Niemiecka agencja TransOcean podaje informację o odkryciu masowych grobów ofiar zbrodni katyńskiej. Niemcy posłużyli się tutaj nową zupełnie taktyką i sposobem użycia wojsk, która zyskała sobie w sumie nazwę Blitzkriegu. Polegało to na zmasowanych uderzeniach lotnictwa szturmowego, sławionych sztukasów, paraliżowanie woli obrony i na takie przyduszone wojsko wychodziły jednostki pancerne, które masą rozbijały front i parły naprzód. Zaplecze oczyszczała piechot. W 1939 roku Adolf Hitler podpisał plan niemieckiej agresji na Polskę. Hmm, ciekawe, że 56 lat temu rozpoczęła się misja Apollo 13, a po 56 latach zakończyła się księżycowa misja Artemis II. Jej uczestnicy w nocy polskiego czasu bezpiecznie wylądowali na Ziemi. I o tym jeszcze przed siódmą będziemy mówić, połączymy się z naszym korespondentem Jankiem Pachlowskim w Ameryce. No i jeszcze jedna ważna rocznica, muszę ją dodać oczywiście, bowiem 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło swoje opinie na temat wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. To był bardzo ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii i dlatego właśnie dziś od rana świętujemy Polski Dzień Radia. Toczny czas w Ukrainie 20.37, atmosferny tysk 764 mm na sekundę. Anko się z nami zespół Enej, NA. kto jeszcze z nami się wita? Dzień dobry, Kiejce, witam wszystkich wcześniej stojących Wójtek Bronek, dwa stopnie na plusie, widoczność bardzo dobra. Tydzień krótki, też dobry. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego i pogodnego weekendu. Wszystkiego najlepszego. Redakcją na czele. Do widzenia. Bronek. pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy panie Bronku. Dziękujemy za telefon. 22 139 22 02. Można do nas zadzwonić oczywiście w każdej sprawie. No w sprawie tego dnia bez radia, o które pytam w Dzień Radia także. No właśnie, dzisiaj Dzień Radia i to jest taki wyjątkowy wynalazek, który pozwala zwiedzać świat bez wychodzenia z domu. To teraz na taką filmową wycieczkę zabieramy państwa do Lublina. W Lublinie powstał turystyczny szlak filmowy. Możemy poznać miasto spacerując po miejscach, w których kręconych było wiele filmów czy seriali. Praktycznie cała przestrzeń Starego Miasta i okolic to jeden wielki szlak filmowy. Łukasz Borkowski, Lubelski Fundusz Filmowy. Sam szlak filmowy składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to Album filmowy Lublin, Lublin filmowy, który jest swoistą opowieścią o filmie w Lublinie, o filmowcach w Lublinie, ale jest też takim zbiorem anegdot, informacji dotyczących filmów. Określony jest również zdjęciami z planów filmowych i on jest takim pięknym rozwinięciem tych znaków, które znajdują się na trasie szlaku filmowego. Tych znaków jest 14 i podchodzą do takiego znaku. Tabliczka jest w postaci jednej klatki taśmy filmowej. Można zeskanować kod QR i wtedy zostaniemy przeniesieni na stronę, która opowiada nam, jakie filmy były nakręcone w tym miejscu. Oprócz albumu można też pobrać mapkę, która będzie pokazywała cały szlak. Takich filmowych szlaków w Polsce jest znacznie więcej, dodaje dziennikarz filmowy Marcin Radomski. To oczywiście wilkowyje i Rancho. Polska wieść z przymrużeniem oka. Kto zna rancho, to wie też, że akcja tego serialu dzieje się w Jeruzalu, niewielkiej wsi na Mazowszu, koło mrozów. misja podróż do przeszłości w podziemiach Wieliczki, bo rzeczywiście w kopalni soli w Wieliczce Kręcono sceny do tego filmu. Same kobitki, niezamężne, nas dwóch. Konkurencji praktycznie żadnej. Warto też ruszyć na szlak filmowy do Dolnego Śląska, bo tam jest zamek Ogrodzieniec położony na malowniczym szlaku Orlich Gniazd, Jura Krakowsko-Częstochowska i tam kręcono sceny do serialu Wiedźmin. Ruiny zamku zbudowanego w XIV wieku służyły jako scena dla wielu widowiskowych scen fantazy. Tajemnicza aura tego zamku oczywiście wpisuje się też w aurę tego serialu. Warto też, jeżeli się jest w Warszawie, to udać się śladami filmu Pianista. Ponieważ film Pianista kręcono na warszawskiej Pradze, dokładnie ulica Mała, między innymi na Pradze Północ, tam pojawił się Adrian Brody, spacerował tymi ulicami, no ale oczywiście też grał przejmującą rolę w filmie Pianista. Szacuje się, że ponad 80 milionów turystów na całym świecie rocznie wybiera właśnie swoje kierunki podróży w oparciu o inspiracje z filmów, seriali różnego rodzaju na świecie i wiele miejsc dzięki temu zaistniała. Jacek Jankowski Polska Organizacja Turystyczna. Nowa Zelandia zasunęła przez bestseller Tolkiena. Mówię w tej chwili o Bołatce Pierścieni. Londyn dzięki Harry Potterowi. Jeżeli mieszkamy w mieście, w którym kręcone są zdjęcia do filmu, możemy przypadkowo w nim zagrać. Tak było w przypadku filmu Prawdziwy Ból w reżyserii Jessego Eisenberga, który kręcony był w Lublinie. Wait, like Poland, oh, yes. Podczas pewnej dokumentacji nocnej przejeżdżaliśmy ulicy Wieniawską z budynku urzędu miasta, tego złotego, na ulicy Wieniawskiej wyszedł portier, który po prostu odświeżał sobie płuca. I Jesse jak zobaczył tą scenę w tym nocnym świetle rozświetlonym ulicznymi latarniami, stanął tak, zamyślił się i powiedział, że ten facet, ta scena to będzie w moim filmie. I tak to się faktycznie zdarzyło. I to jest taka niezwykła anegdota, bo Amerykanie na przykład marzą o tym, żeby zaistnieć 5 minut w telewizji. Często słyszałem takie historie, że w filmach hollywoodzkich można czasami zagrać zupełnie z przypadku, i tak też się to zdało. A propos pianisty, to warto wspomnieć, że Adrian Brody jako Władysław Szpilman właśnie w filmie Pianista grał w studiu Polskiego Radia, bo mamy tutaj na Mokotowie takie, takie studia, które pamiętają jeszcze dawną epokę, więc nasza siedziba też może znaleźć się na mapie takiego filmowego spaceru. To moje patriotyczne serce każe mi jeszcze dodać, że mój rodzinny Piotrków Trybunalski też jest znanym wśród filmowców plenerem. Urocza storówka grała m.in. w takich filmach, filmach jak Ewa chce spać. Bank, czy w jednej z części listów do M jest też filmowa ławeczka, na której można się dosiąść do Henryka Quinty. No to było takie małe lokowanie produktu. A na filmowe spacery po polskich miastach zabrała nas Weronika Puszkar w Wolnej Sobocie z Jedynką, natomiast teraz Justyna Steczkowska. Dam Ci usta za usta, dam Ci oczy za Zobacz, tych to Dzień dobry, ja w sprawie radia. Dużo zdrowia, szczęścia i przede wszystkim, żeby było więcej dużo dobrych informacji niż złych. Dzień Radia w Jedynce. Tego też sobie życzymy i mamy nadzieję Państwu przekazywać jak najwięcej tych dobrych informacji. 22 139 22 02. tych dobrych telefonów też od Państwa pewnie dziś nie zabraknie, bo dziś ogólnopolski dzień radia, ale ja czekam też na smsy 71151 151, na smsy ze scenariuszami historii pod tytułem A gdyby tak trzeba było spędzić dzień bez radia? Za najlepsze historie będę miał upominki od radiowej jedynki. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitzbergen Widziałem na żywo Dylana i Stąsów. kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym i poczułem kolory i róże ust Widziałem na żywo oddechy twych szminek Muzykę obcasów i skóry głód Poczułem na żywo zazdrość mej atak Napięcie godzin, samotność dat Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw Poczułem na żywo zapachów smak Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. To Rano, jak się tylko budzimy, mężem do, o, słucham jedynki oraz wieczorem, gdy się położę do łóżka, słucham jedynki. Gdyby nie było jedynki, by było cicho w eterze, by było bardzo smutno, nie było różnych informacji, ciekawych, ciekawych jakby, pomysłów, ciekawych doświadczeń. Czyli nasze hasło tegorocznego dnia radia dla naszej słuchaczki to codzienność i bardzo dobrze. Radio Tu zaczyna się twój dzień. Z radia też wielu słuchaczy od rana dowiaduje się, co ważnego wydarzyło się w ostatnich godzinach na świecie. No to nie może u nas zabraknąć teraz. Ona opadła, dokładnie wodowała i Reed Weissman, dowódca misji, wyszedł jako ostatni. Posłuchajmy tego ostatniego komunikatu, już krótko nie mówiliśmy, NASA NASA oczywiście na żywo transmitowało to, transmitowała to wyjątkowe wydarzenie i też szefa amerykańskiej agencji kosmicznej Jareda Isaacmana.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 pilota Wiktora Glovera, specjalistki Krystyny Koch i specjalisty Jeremiego Hansena, no już na zawsze zapiszą się w historii świata. Janku, bardzo ci dziękuję za relację, ale zostań jeszcze z nami chwilkę, bo pan Piotr, a propos twojej relacji, a propos szczęśliwego zakończenia misji Artemis II z takim wnioskiem i z takim przemyśleniem dzwoni. Dzień dobry, ja w związku z Ogólnopolskim Dniem Radia i Stuleciem chciałem wysnuć takie przypuszczenie, że cała załoga misji na Księżyc, Artemis 2, która wylądowała, to ona właśnie znalazła się w takim miejscu, w kosmosie tam przy Księżycu, gdzie nie słychać jedynki. Myślę, że pan redaktor Pachowski, Jan, potwierdzi to, że akurat oni nie mieli dostępu tam przy Księżycu do jedynki, no, co spowodowało wielkie rozgoryczenie i dlatego teraz, od kiedy wrócili dzisiaj w nocy, no to na Ziemi stanęli i przypuszczam, że pierwsze to zrobili, to włączyli właśnie radiową naszą jedynkę, bo słuchanie naszej nadajowej jedynki, to jest tak, jakby polecieć w kosmos. A oni się tam zorientowali, że właśnie nie słychać i dlatego wróci. No Jak myślisz, Janku, mogło tak być? Oczywiście, ja powiem <grym> więcej. Nawet omawiali tę kwestię w, z prezydentem Donaldem Trumpem w poniedziałek. No to ja wnioskuję jeszcze, żeby przy misji Artemis 4, jak astronauci wylądują na Księżycu, to jakiś nadajnik radiowej jedynki postawić na Księżycu, żeby nawet w kosmosie było nas słychać. Jan Pachlowski z Za Oceanu. Janku, jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję. I heard you on my wireless back in '52. Lying awake, intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphon. And now I understand the supernova scene Miało zabić radiowe gwiazdy? No chyba nie wyszło. Radio ma się dobrze, radiowa jedynka szczególnie, nawet jeśli kończy za tydzień 100 lat. No a państwo nie wyobrażają sobie zupełnie dnia bez radia. Dzień dobry panie redaktorze, ja Jacek Dobrze się kłania. To tak się nie da, dzień radia bez radia. Ja jak byłem młody, to słuchałem radia do trójki. Teraz słucham jedynki. Dzień bez radia to dla mnie dzień stracony. Życzę wszystkiego dobrego. Z nie radia pozdrawiam redakcję i Wszystkich sytuacji polskiego radia. Pozdrawiamy panie Jacku, no i czekamy na Państwa kolejne telefony, kolejne wspomnienia i przemyślenia, jak to by było, gdyby trzeba sp było spędzić dzień bez radia. 221392202 2202 A tym, którzy dopiero wstali i włączyli swoje swój radioodbiornik, to wyjaśniam, że dzisiaj obchodzimy ogólnopolski dzień radia. Na pamiątkę rocznicy ustanowienia czy przyjęcia dokumentu, w którym zawarto swy, mm, wytyczne. Do ustawy radiotelegraficznej. Taki dokument przyjęło 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich. Jaki to miałby być dzień bez radia? Państwo snują scenariusze mm, też w SMS-ach, bo mam za najlepsze takie scenariusze dla Państwa upominki. Radio. Tu zaczyna się twój dzień. No to po siódmej taki pierwszy zestaw upominków przyznam, a do siódmej zostało się osiem minut. I don't want no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 roku bezpieczeństwa.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Jeżeli o poranku państwo w trasie, to naprawdę nie ma na co narzekać. Zakończyły się problemy na S8 w Podlaskiem między węzłami Mężenin i Jerzewo Stare. Wcześniej zderzyły się auto osobowe i ciężarówka i mieliśmy blokadę w kierunku Warszawy. To na szczęście za nami, a dobra część informacji jest też taka, że nikomu nic poważnego się w tym zdarzeniu nie stało. Tymczasem ruszają przygotowania do budowy miejskiego odcinka drogi S74 w Kielcach. 16 kwietnia wykonawca ma przejąć plac budowy. Budowy. Pierwsze prace ruszą pod koniec kwietnia, a zasadnicze roboty ziemne w czerwcu. Inwestycja powinna zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku. To jeden z największych projektów budowlanych w historii miasta. W trakcie budowy tunelu wystąpią utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Klonowej z Jesionową. Przez długi czas nie będzie tam możliwy wyjazd w kierunku centrum. Autobusy pojadą wtedy objazdem przez ulicę Orkana do ulicy Warszawskiej. A w Warszawie dziś tramwajarze rozpoczną przebudowę przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i Towarowej wraz z przystankami przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tramwaje pojadą zmienionymi trasami, a kierowcy nie będą mogli przejechać przez tory. Te utrudnienia w stolicy mają potrwać półtora miesiąca. O tej porze w Warszawie raczej dobrze się podróżuje. Korków nie trzeba się spodziewać nawet na zwykle korkującej się drodze ekspresowej S8 czy też na wjazdach przez Piaseczno lub Łomianki. Natomiast korkuje nam się most Siekierkowski, ta tak to widzi nawigacja. Jeżeli Państwo jadą tą trasą, prosimy o informacje dla innych zmotoryzowanych, czy rzeczywiście są tam wyraźne problemy. I w ogóle, jak się Państwo dziś o poranku podróżuje, czekamy na informacje w aplikacji Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513